4 lutego bieżącego roku nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała o tym, że ojciec święty Benedykt XVI powołał nowego biskupa Sosnowieckiego. Rozmawiam z księdzem biskupem nominatem Grzegorzem Kaszakiem, byłym sekretarzem papieskiej rady do Spraw rodziny, a wcześniej wieloletnim rektorem papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Szczęść Boże, księże biskupie! Na początku, ekscelencjo, czym jest dla księdza biskupa ta nominacja? Mówi się o zaszczytach, splendorach związanych z biskupstwem. Mówi się o mitrze pastorale jako symbolach władzy pasterskiej, a więc zaszczyty, władza, jak to widzi nowy biskup sosnowiecki. Symbol, znak, który jest dzisiaj bardzo ważny dla współczesnego człowieka, mówi się niekiedy, że bez znaku człowiek nie jest w stanie, zwłaszcza młody, dobrze się porozumieć, skontaktować, nawiązać jakąś więź z drugim człowiekiem. Więc te znaki i symbole są bardzo ważne. One mówią, kim jesteś, z kim mam do czynienia, z czym przychodzisz, czy niesiesz pokój. Czy wojnę? Czy będziesz osobą, która będzie budowała społeczeństwo, czy też je skłócała i poróżniała? I, i dlatego mi się wydaje, że mogą, mogą się zdarzyć pewne symbole czy znaki, które używamy, które będą niezrozumiałe, ale to je można wytłumaczyć. One są piękne, więc z nich absolutnie nie mam zamiaru rezygnować. Mówił ksiądz o Mitrze. Mitra kiedyś uchodziła za symbol władzy, jest tak też do dzisiaj, chociaż w liturgii podkreśla się, że to jest także symbol modlitwy. Czyli biskup, kim jesteś? Człowiekiem modlitwy, otwarcia się na Pana Boga, dialogu z Panem Bogiem. Jesteś człowiekiem, który puka do nieba po to, ażeby przedstawiać prośby ludu mu powierzonego. Tego, który cierpi, schorowanego z problemami, tego, który boryka się różnymi kłopotami, ale także jesteś z tym, który przedstawia Panu Bogu radości. Tego człowieka, który się śmieje, cieszy się, jest zadowolony z życia. Pastorał. Ja mam już zrobiony pastorał. Nawiązałem do tradycyjnego kija pasterskiego, tego zakończonego na górze, który służył do... Przyciągania owiec, które oddalały się od stada, które narażały się na ryzyko, którym zagrażało niebezpieczeństwo. I rzecz też ciekawa, może ten gest przyciągania tym kijem kiedy był bolesny, ale był konieczny. To był dla dobra owiec. Więc ja nawiązałem do tego tradycyjnego pastorału. Na nim kazałem też umieścić cztery postacie, cztery niewielkie figury. Piotra i Pawła, stąd pochodzę, z Rzymu, a także świętych patronów. Alberta i Rafała, do idę, idę do diecezji sosnowieckiej. Ponadto na pastorale prosiłem, ażeby artysta włoski umieścił mój herb, który został podzielony na dwie części, na dwa pola. Jedno w, w, w poprzek, górne, przed, na niebieskim tle jest przedstawiona gwiazda, Stella Maris, ja pochodzę z nadmorza. Gwiazda symbolizuje Panią Przenajświętszą, którą proszę, ażebym mnie prowadziła. Drugie pole, złote tło i na nim umieszczona została pszczoła, symbol pracowitości. Idę do ludu pracy, do ludu ciężko pracującego, a także chcę pokazać, że ja też pragnę pracować, trudzić się dla dobra wszystkich abyśmy kiedyś wszyscy mogli się spotkać u Pana Boga. Także to są te symbole, nie zamierzam przeprowadzać żadnych rewolucji, zamierzam z nich korzystać, tłumaczyć ich bogactwo. Wedle także mojego zawołania biskupiego faczy rewoluntatem tułam, pełnić Twoją wolę. W seminarium przez niemal wszystkie lata przewijała się myśl, że pierwszym domem formacyjnym przyszłego kapłana jest rodzina. Czy było też tak w życiu księdza biskupa? wiem, że młodszy brat jest również kapłanem. Jaki wpływ na powołanie do kapłaństwa, no i teraz do biskupstwa, mieli księdze najbliżsi, jak się ono kształtowało? Czy ministrantura, ruchy kościelne też pomogły w rozeznawaniu powołania? Trzeba powiedzieć, że w dokumentach kościoła i duży nacisk na to Jan Paweł II, rodzina nazwana jest i ona jest rzeczywiście miejscem gdzie człowiek przygotowuje się do małżeństwa, tak zwane przygotowanie dalsze. Ale ja bym powiedział też, że rodzina to jest miejsce najbardziej odpowiednie, aby się też przygotować do kapłaństwa. Rodzina zwoli Pana Boga, tak było od początku, od samego stworzenia, jest instytucją, w której człowiek najlepiej może się rozwijać w której przekazywane są dzięki rodzicom, dzięki bliskim wartości te ludzkie i te chrześcijańskie, chociażby solidarność uczy się żyjąc wśród rodzeństwa, być wrażliwym na drugiego człowieka, uczy się dzielić, uczy się żyć we wspólnocie, co się bardzo później przydaje. To jest chociażby jeden z przykładów. Rodzice także, tak było w tym moim przypadku, są pierwszymi wychowawcami, którzy przekazują także wiarę. Ten skarb dany nam z nieba, oni go rozwijają i chronią po to, ażeby to dziecko mogło także wzrastać, nie tylko fizycznie, ale także i duchowo, co jest bardzo ważne. Jeśli mówimy o, także o, o bliskich z mojej rodziny, to ja bym chciał wspomnieć moje babcie. Dziadków nie znałem, bo zmarli przed moim urodzeniem. Natomiast dobrze pamiętam babcie, dwie babcie. I niejako za mgłą prababcie, to znaczy te osoby wywarły także na mnie wpływ. I myślę, że to nie jest tylko mój przypadek. Dziadkowie ogólnie to są osoby zazwyczaj w podeszłym wieku, którzy mają więcej czasu na wnuków, którzy się poświęcają. Są to osoby bardzo życzliwe charakteryzujące się też ciepłem, taką wytwarzają wokół siebie przyjemną atmosferę i to wszystko bardzo potywnie wpływa na dziecko i na młodego człowieka. Niestety no, dzisiaj ich rola nie jest doceniana i z tego powodu też cierpi, niekiedy są odsuwani na margines życia społecznego, a przecież to jest skarbnica doświadczenia. I jedno z takich doświadczeń, którymi dzielą się ze, ze swoimi wnuczkami, to jest właśnie Pokonywanie cierpienia. Wiadomo, że wiek starszy związany jest z chorobą, z bólem. Uczy młodego człowieka i dziecko, słuchaj, życie to nie tylko tężyzna fizyczna, piękno, piękno ciała, ale to także choroba, to także nieszczęście, cierpienie. Na to musisz się przygotować. Uczą też, jak pokonywać te trudne sytuacje, które na pewno w życiu każdego z nas nadejdą. Kardynał Tumi z Kamerunu mówił, że w Afryce jest takie powiedzenie, przysłowie, kiedy umiera stary człowiek, to tak jakby płonęła biblioteka. Ale mówi: dzisiaj się też mówi, że biblioteka nie jest uczęszczana, nie jest odwiedzana. I to jest tragedia, i to co właśnie o tym mówiłem, że powinniśmy dowartościować znaczenie i rolę dziadków w rodzinie, w wychowaniu młodego pokolenia. Ksiądz wspomniał o tym, że mój brat najmłodszy jest księdzem, i to też jest prawda, ale jest nas trzech i ten średni jest robotnikiem. I to też jest dla mnie ważne, bowiem jeśli mówimy o rodzinie, ja chciałem podkreślić, że jestem biskupem wszystkich, idę do wszystkich, bez wyjątku. Papież nie wyznaczył mi jakiegoś specyficznego duszpasterstwa czy jakiejś dziedziny, powiedzmy jak to jest czasami tutaj w Watykanie, żeby się zająć y, odpowiednią y, dziedziną życia Kościoła. Idę do wszystkich, ale wywodzę się z rodziny robotniczej. Y, mój tata pracował w odlewni, y, jest teraz na emeryturze, mama pracowała w szpitalu, y, jest teraz też również na emeryturze, czyli mam bogactwo, życia robotniczego, wychowywałem się jako dziecko, jako młodzieniec w bloku. Mieliśmy dwa skromne pokoje, kuchnię, łazienkę i tam cała nasza piątka wzrastała. I tak jak ksiądz powiedział, dwóch jest obecnie kapłanami, a jeden jest robotnikiem, założył własną rodzinę. Także to, także to środowisko robotnicze poznałem, ja w nim wzrastałem i myślę, że to też jest jakiś taki znak od Pana Boga przygotowanie do tego środowiska, do którego pójdę do ziemi sosnowieckiej, do diecezji sosnowieckiej, która ma tą charakterystykę, że większość to są ludzie pracy. Także to chciałbym podkreślić, a z drugiej strony idę do wszystkich, do wszystkich zostaje Posłany. Oczywiście ministranci, ruchy kościelne, także ja zostałem późno ministrantem, miałem 17 lat i to dzięki księdzu wikaremu, który powiedział, choć nie ma kto czytać, pomożesz mi, I dzięki po prostu przyjaźni wszedłem także w służby ołtarza. Muszę powiedzieć, że uważam, że to jest grupa bardzo dobra, że trzeba dbać o pasterstwo ministrantów. Otarłem się także spotkań się z Oazą, która także na mnie zrobiła ogromne wrażenie i wydaje mi się, że ruchy kościelne bardzo, bardzo grupa, dzisiaj to naukowcy podkreślają, wpływa na młodego człowieka i te ruchy zdrowe kościelne muszą być rozwijane po niespełna roku pracy duszpasterskiej został ksiądz wysłany na studia Rzym uniwersytecki jest chyba dla każdego młodego kapłana, nie tylko jakimś wyróżnieniem, ale też czegoś uczy czy można to miasto traktować jako odrębną dziedzinę teologiczną czy, czy można mówić o uczeniu się Rzymu, pamiętam kiedy wyjeżdżałem na studia, jeden z księży powiedział słuchaj, teologii możesz uczyć się w Burkina Faso natomiast Rzymu nauczysz się tylko tam na pewno Rzym jest miastem specyficznym bowiem tutaj znajduje się największa liczba uniwersytetów papieskich ze wspaniałymi profesorami z różnych Dzień z Prawa Kanonicznego, z Pisma Świętego z teologii organizowane są sympozja różnego rodzaju spotkania i z tego można korzystać jest też Watykan ze swoimi, przede wszystkim z Ojcem Świętym ze swoimi pracownikami z nimi też jest kontakt i to jest też ubogacanie się i to jest pierwszy aspekt drugi, to uczenie się Rzymu no bym powiedział, to jest Zwrot bardzo, bym powiedział, ulubiony Jana Pawła II. Uczyć się Rzymu, on sam tego doświadczył. Bardzo dużo zabytków i dzieł sztuki znajduje się tutaj w Rzymie. My podziwiamy piękno, my podziwiamy harmonię. Poprzez piękno wznosimy się także do Pana Boga. Dziękujemy, tak było w moim przypadku, patrząc na piękne kościoły, rzeźby, malowidła. Podziwiałem geniusz, dziękowałem Panu Bogu za to, że zesłał nam na ziemię takich ludzi, którzy nam to życie uprzyjemniają, którzy sprawiają, że serce człowieka się raduje. Człowiek także uczuł się wrażliwości na piękno. Chciałbym, żeby w mojej przyszłej pracy wszystko to, co robię było też piękne. To jest ten pierwszy aspekt. Drugi natomiast który mi się wydaje bardzo ważny, to są ludzie, o których mówiliśmy. To byli artyści. Mnie bardzo uderzyła opowieść o Michale Anio Aniele, który wiele się natrudził przy zaprojektowaniu, przy budowie, przy pracach nad Bazyliką Świętego Piotra. Miał możliwości, a nie wziął ani grosza. Powiedział w ten sposób, robię to na chwałę Pana Boga i dla zbawienia mojej duszy. I także tutaj człowiek podziwia tych artystów. I to jest właśnie też uczenie się Rzymu. Pozytywny przykład. Kolejnym aspektem uczenia się Rzymu to jest to, że z woli Pana Boga on się stał stolicą chrześcijaństwa. Odprawiam prawie codziennie mszę świętą w Bazylice św. Piotra i przechodzę przez plac już na terenie Watykanu, gdzie stał kiedyś obelisk, gdzie był stadion, gdzie żywcem byli paleni pierwsi chrześcijanie, gdzie byli torturowani w najokrutniejszy sposób. I ten plac jest, nosi nazwę pierwszych męczenników. Wystarczyło niewiele rzucić trochę kadzidła na ogień, zaprzeć się, powiedzieć, nie jestem chrześcijaninem, a żeby być uwolnionym od kary, być wolnym. A oni dla wierności Chrystusa wybrali męczeństwo, nie zaparli się go. I to jest właśnie uczenie się Rzymu. Kiedy człowiek tak patrzy na te wszystkie groby, katakomby, to sobie mówi... Oni wytrwali, a ty, a co z tobą? I to jest też właśnie uczenie się Rzymu. Jedyne szczególne miasto, właśnie miejsce tutaj. Przez wiele lat był ksiądz związany z tą jakże ważną watykańską dekasterią, jaką jest papieska rada do spraw rodziny. Że jako student podjął ksiądz biskup pracę w tym miejscu. Jakie doświadczenia zabierze ksiądz ze sobą do Zosnowca? Pierwsze zadanie, które widzę, i to jest moje właśnie doświadczenie, to jest głoszenie przepięknego planu Boga na temat życia, małżeństwa i rodziny. I to jest uważam podstawowe dla dobra społeczeństwa. To nie jest tylko problem katolicki, to nie jest tylko problem nasz, księży, biskupów. Nieprawda, to jest problem wszystkich, niezależnie w co wierzą. Jeżeli chcą żyć szczęśliwie, jeżeli chcą, ażeby było społeczeństwo dobrze funkcjonujące, to muszą troszczyć się o rodzinę. My ze swojej strony jako Kościół, ale też są inne strony, z którymi pragnę prowadzić dialog, to są politycy, ustawodawcy. Dzisiaj niestety widzimy, że bardzo często poprzez prawa rozbija się rodzinę. Skutki tego są tragiczne. Ja pamiętam takie jedno spotkanie na temat, które zorganizowaliśmy tutaj w papieskiej Radzie do spraw rodziny z ekspertami pochodzącymi z całego świata, na temat rodzina i narkomania. I co się okazało? że tam, gdzie wzrasta liczba rozwodów, gdzie rodzina jest rozbijana, gdzie są konflikty, wzrasta przestępczość, ta młodzież wychodzi na ulicę, jest agresywna, nie ma tego ciepła, w którym człowiek wzrastał tej atmosfery życzliwości, dobroci, miłości. I co się dzieje później? Wzrastają koszty społeczne, bo trzeba więcej policji, bo trzeba naprawić szkody, które są spowodowane przez tych zagubionych, którzy nie wzrastali w rodzinie, którą chciał Pan Bóg. I to są takie moje przekonania i doświadczenia i z nimi pragnę się dzielić, także jako biskup mówię tam, gdzie mnie Pan Bóg postawi. Czy można mówić już dzisiaj o pewnych priorytetach w Księdza Pracy i w Polsce? Czy rodzą się już jakieś inicjatywy, pomysły? Więc inicjatyw i pomysłów to mam pełną głowę, to owszem, nie, nie ze wszystkimi może się będę dzielił, bowiem za Sosnowiecka jest dla mnie czymś nowym. Ludzie, ogólne problemy są znane, jednakże są też szczegóły. I żeby móc wprowadzić pewien pomysł, żeby zrealizować tę inicjatywę, no to trzeba przede wszystkim rozeznać teren. Naturalnie są takie rzeczy, które mi bardzo leżą na sercu, to są powołania kapłańskie. To nie jest mój wymysł. To Pan Jezus powiedział, módlcie się, bo czemu? Dlaczego mam się modlić? Bo żniwo wielkie, a robotników mało. On powiedział, módl się, więc przede wszystkim w moim duszpastożowaniu jako biskupa, chciałbym słuchać to, co Pan Bóg mówi i realizować Jego wolę. To jest tylko jeden z przykładów, gdzie jeżeli widzę braki, to jest podstawowe, to zróbmy to, co Pan Jezus nam nakazuje, a wszystko inne będzie nam dodane. Diecezja zasnowiecka to w skali Polski dość nietypowe pole pracy duszpasterskiej. Mówi się o niej nawet czerwona diecezja, bo przez lata komuniści starali się ateizować i demoralizować jej mieszkańców. Niespełna dwa lata temu biskup Adam Śmigielski mówił Tygodnikowi Powszechnemu. Jeśli chodzi o praktyki religijne, jesteśmy na szarym końcu w Polsce. W mrzach bierze udział przeciętnie od 20 do 25% wiernych, a w niektórych parafiach tylko 15%. Czy zdaniem księdza biskupa trzeba zawalczyć o ludzkie dusze i zwiększyć te liczby, czy opierając się na dotychczasowych wiernych Budować raczej mniejsze, ale silniejsze wspólnoty parafialne. Walczyć zawsze trzeba, bo to jest polecenie Pana Jezusa. Znowu wracamy do tego, co nam powiedział. Idźcie na cały świat i nauczajcie. cię z ludzi moich uczniów. Uczeń to jest ten, który słucha, który wpatruje się w mistrzach, który stara się podzielić jego pragnienia, jego uczucia, jego myśli, jego plany. To jest uczeń, ten, który żyje w ścisłej relacji ze swoim mistrzem, w naszym przypadku z Panem Jezusem. Więc jak najbardziej, o duszę trzeba walczyć. Natomiast bym przestrzegał przed spoglądaniem na Kościół przez pryzmat tylko i wyłącznie statystyki. Taki przykład chciałbym podać z Pisma Świętego. Sodoma i Gomora, dwa miasta, wiemy co tam się działo, jest ogólny opis w Piśmie Świętym. I teraz znalazł się Abraham, który prosi, wstawia się i o co? Ten, który zajmuje się statystyką powiedziałby nierozsądny, nieroztropny. Nie mówił o stu procentach, o garstkę, o niewielką grupę, ale jaką? Sprawiedliwych, czyli ich żyjących w przyjaźni z Panem Bogiem. Także mnie to dało dużo do myślenia. Czyli... Bądźmy ostrożni, jeśli chodzi o traktowanie Kościoła tylko z punktu widzenia statystyki, bowiem wiara jest inną rzeczywistością i czasami wystarczy jedna osoba żyjąca, tak jak mówię, w prawdziwej przyjaźni z Panem Bogiem, o czystym sercu, która będzie fermentem, tym zaczynem. Jan Paweł II chociażby. Jedna osoba. A co zrobiła? czego dokonał? Cały świat zawojował. Jedna osoba. Statystycznie, na miliardy, które są obecnie na globie ziemskim, to nic, czy prawie nic, by powiedział ten matematyk, czy ten, który się zajmuje tą dziedziną. A co dokonał? Czego zrobił? Więc dlatego mówię, ja wierzę w Sosnowiec, że nawet ta garstka niewielu sprawiedliwych pociągnie za sobą i będzie tym zaczynem. I oczywiście z nimi trzeba pracować, żeby ich wiara stawała się silniejsza. I to, co mówiłem, że kiedy przyjdą takie czasy, tak jak tych pierwszych męczenników, masz do wyboru. Rzuć trochę kadzidła. Na ogień będziesz wolny, będziesz mógł wspaniale żyć, używać tego świata. Nie, idę za Chrystusem. Jest mi ciężko, jest mi trudno, nawet na śmierć. Idę za Chrystusem. I czego dokonali? Dzięki nim dzisiaj mamy Kościół tak mocno osadzony na wierze. Więc mi się wydaje, to jest bardzo ważne. Natomiast są, jestem tego świadom, że są ludzie, którzy stoją obok Kościoła. Do nich trzeba pójść. Rzeczywiście nimi się zająć. Jaki problem jest? Że bardzo często według mnie widzą, postrzegają Kościół, zwłaszcza nakazy, jako coś krępującego, jako ciężar. A ja chciałbym, żeby zrozumieli, będę to wszystko robił, żeby poznali, że za tymi zakazami, przepisami stoi nikt inny, jak ich najlepszy przyjaciel, osobowy Bóg który jest wrażliwy na ich cierpienie, na niedolę, na niedostatek, który gotów jest zawsze im pomóc. Więc w tych ludziach rozwinąć, a jeśli nie ma rozwinąć przyjaźń, a jeśli tej przyjaźni nie ma to sprawić, żeby zaistniała osobowa przyjaźń między Bogiem, uważam, że to jest zadanie, które mamy przed sobą konkretnie na ziemi do której Pan Bóg mnie posyła w diecezji sosnowieckiej. I tak, tak mi się wydaje, że te osoby, które są z boku z kościoła, trzeba ukazać im piękno, bo bardzo często obraz kościoła jest wypaczany, a przecież kościół jest z woli Pana Boga, On go chciał na ziemi, a to, co chce Pan Bóg, to jest dla naszego szczęścia, dla naszego dobra. I tak mi się wydaje, tych ludzi trzeba przyciągać, trzeba im tłumaczyć, proponować, ukazywać piękno osoby Pana Boga, po to, żeby się zachwycili i żeby weszli w tą osobistą relację ze Stwórcą. I ten aspekt mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważny. Chodzi o to, żeby ten człowiek zrozumiał. No jest trudno, jest ciężko, ale w gruncie rzeczy jest to trud, który nie trudzi. Jest to ciężar, Lekki. Kończąc naszą rozmowę, księże biskupie, kiedy konsekracja, ingres w Sosnowcu, na Watykanie? Otóż muszę powiedzieć, że tego pamiętnego dla mnie dnia 26 stycznia, kiedy kardynał Re pojawiał się w drzwiach w jednym z pokoi w kongregacji i przyniósł teczkę, na której było napisane Sosnowiec, mówię, o to będzie się teraz coś działo. I kiedy w pierwszych słowach po przywitaniu mówi Ojciec Święty mianował księdza Grzegorza, Kaszaka, biskupem Sosnowieckim. Czy ksiądz przyjmuje? No i zaczął się dialog, rozmowa, i jedno, jedna z pierwszych kwestii, która była poruszana, to właśnie ta ksiądz karenda wtedy re perfekt kongracji do spraw bisku, powiedział w przypadku księdza mamy trzy możliwości: Batykan. Szczecin, Sosnowiec. Ja bez zastanowienia odpowiedziałem. Sosnowiec. Nie wiedząc o tej wspaniałej katedrze, która jest w Sosnowcu, nie wiedząc także o możliwościach, jakie ma, dla mnie było ważne. Ja idę tam, to jest mój kościół. I Dlatego od razu, bez zastanowienia i wahania, zdecydowałem, idę do tych ludzi. Z nimi będę toczył, boje po to, ażeby dojść do nieba, z nimi będę się cieszył, radował i chcę być od początku mojego biskupstwa i stąd Sosnowiec. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na te wielkie dla mnie uroczystości 28 marca o godzinie 12 w przepięknej, kto nie był jeszcze w Sosnowcu, w katedrze, to, to powiedzmy no, no, przynajmniej grzech lekki. Dlatego... Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę także o modlitwę, nie tylko w momencie konsekracji, ale także podczas całego mojego życia. I to jak tak pięknie mówił Jan Paweł II, a kiedy mnie Pan Bóg odwołał z tego świata, to po śmierci również pamiętajcie o mnie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.